Świat schodzi na psy. psy Razem z nim ty wierzysz mi. mi Policzone są twoje dni Wiesz jak jest, jest. Tu chodzi o moją troskę e -e. Bo niezbadane są wyroki boskie więc, więc rób co chcesz Pod uwagę bierz możliwości, możliwości. Przyczynowo skutkowe zależności Twa pości Za, Za kasą, pozycją, dupami gdzie? gdzie ludzie rozminęli się z wartościami Tego nie wiem Wcale. Ale spróbuj dać im palec Kto jest kto to. przekonasz się doskonale Hipokryci, hipokryci. dla mnie daremnie ukryci ich dewizy Szydercze oczka, uśmiech monalizy W głowach hizy. Wynikiem mej ekspertyzy tak. Sprawdź kto kogo teraz ujmuje w ryzy Oto nadchodzi magii Z języczkiem uwagi robię ci Kiełbie, wełbie, robię. nie gorzej niż dragi. dragi Pożycza ode mnie kwotę? E? Mówisz, że odda potem mhm. Ze mnie robisz idiotę? Co? Robiąc siebie idioty, no to kwita wita. Oto w nowym świecie cię wita M-A-G-I-K i paktofonika tak. Masz jakieś szale się Ale? zmachałeś Albo spadłeś z byka, coś czyka, czyka? Drapie, Coś cię dotyka lub fatalnie U pośledzony emocjonalnie, mówię, mówię ci legalnie, A, sterowany zdalnie, teraz, teraz siadaj, ja wykładam w ciszy słuchaj. słuchaj. Bynajmniej to nie poezja no, to dla, dla ucha, ucha, ha, ha, ha, ja, bo sprawa krucha, Rucha. różnego kłamczucha, co wyżoną ducha. Już, Już dawno, A? rób co chcesz, byle, byle nie, nie pójść pójdź, na dno, rób co chcesz, wiesz, i nie żałuj, no. no.